Życzyć, wódkę pić, wolę smażyć, burkę bawić, celu stalić, i do celu walić przez mury, przyjaciół tracić, krytykę strawić, mosty zwalić, patent czaić, bo się mogą kalić, frajer na sznur, życzyć, nie umierać, ludźmi poniewierać i będą ścierać katka, bajera nogi na stół. Świadczą merkuta cisza Do sam, numer Numer ku kuku Ku kuku ku kuku kuku Ku ku ku ku ku ku kuku ku kuku kuku kuku kuku ku numer. sam, Kuku ku kuku Ku ku